Rzeczpospolita, 14 sierpnia 1920 rok. Stanisław Stroński, fragment artykułu o cud Wisły. Lada chwila dolecieć może grzmot działa, zwiastun tej wiszącej nad nami nowiny, że oto zaczyna się bitwa o Warszawę i wolność. I gdy w jutrzejszą niedzielę zbiorą się miliony ludności polskiej w kościołach i kościółkach naszych, ze wszystkich serc popłynie modlitwa. Przed Twe ołtarze zanosimy błaganie. Ojczyznę, wolność, zachowaj nam Panie. Błogosławiony tą modlitwą ojców, matek, sióstr i małej dziatwy o ziszczenie się cudu Wisły, żołnierz polski pójdzie naprzód z tym przeświadczeniem, że oto przypadło mu w jednej z najcięższych chwil w naszych tysiącletnich dziejach być obrońcą ojczyzny. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor ponad 20 książek z dziejów Europy Wschodniej, w tym Polska i trzy Rosje, Studium Polityki Wschodniej Józefa Piłsudskiego do kwietnia 1920 roku. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Kilkudniowa bitwa warszawska w kolejnym roku wojny polsko-bolszewickiej rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku walką o przedpole stolicy, między innymi o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. W tych gorących sierpniowych dniach dyplomaci zagraniczni w panice wyjechali z Warszawy do Poznania. W stolicy pozostali nieliczni, wśród nich nuncjusz papieski arcybiskup Achillerati. Późniejszy papież Pius XI. Może jako człowiek kościoła przewidział cud nad Wisłą, ale czy sytuacja na to wskazywała, że zostanie odparty atak czerwonarmiców? Tak się składa, że badałem trochę archiwów związanych z tym okresem i relacji przedstawicieli obcych państw, którzy wtedy w Polsce się znajdowali. I to, co przebija w tych relacjach, zwłaszcza w relacjach brytyjskich i francuskich, to wrażenie bardzo dziwnej sytuacji. Z jednej strony słychać już odgłos armat sowieckich i polskich im odpowiadających na przedpolach Warszawy. Te walki toczą się już w odległości kilkunastu kilometrów od stolicy. A jednocześnie życie jakby toczyło się w mieście prawie normalnie. Trwają jakieś zabawy, normalne czynności. Miasto, wielkie milionowe miasto żyje tak jakby ta wojna mu bezpośrednio nie zagrażała. Oczywiście czuje się także bardzo dużą mobilizację. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi zgłaszają się na ochotnika do armii tworzonej pod komendą generała Józefa Hallera. Widać pewną mobilizację patriotyczną, nie widać żadnych objawów paniki. To była rzecz, która uderzała cudzoziemskich obserwatorów, którzy takiej panice ulegali, tak jak pani powiedziała, Prawie wszystkie misje zagraniczne opuściły w popłochu Warszawę, obawiając się, no, że w ciągu kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin to miasto może wpaść w ręce bolszewików. I to właśnie wrażenie składało się na niezwykłość tej sytuacji. Polacy z jednej strony wiedzieli, że ta stawka w walce, która się toczy jest najwyższa, że trzeba stawić się na wezwanie ojczyzny, brzmi to dzisiaj patriotycznie i patetycznie może nawet nazbyt, ale wtedy tak nie brzmiało patetycznie. Wtedy ludzie wiedzieli, że to jest po prostu obowiązek, walka o być albo nie być dla tej młodziutkiej, dopiero co odzyskanej niepodległości. Major Stanisław Parol. Był sierpień. Czas żniw. Daleki pomruk dział, niepokojem kładł się na wany zbóż. Na Wisłę parł bruk. Nocą i dniem zbierały się na przedpolach stolicy oddziały obrońców. Sypano szańce, kopano rowy strzeleckie. Nadeszła wreszcie pełna zgrozy noc. Ludzie zobaczyli na ciemnych taflach szyb zygzaki błyskawic. To biły działa. Drżały mury. Dzwoniło okienne szkło. 15 sierpień. Radzymin dowodził generał Lucjan Żeligowski. W rozkazie do żołnierzy mówił, stąd nie ma odwrotu. Tutaj zwyciężymy albo umrzemy. Na szańcach mazowieckich pól polała się krew pierwszej i drugiej dywizji litewsko-białoruskich. No Było takie jakieś poczucie, że Przepraszam, że użyję dzisiaj często nadużywanego sloganu, że damy radę, że się nie załamiemy. Oczywiście wynikało to być może także z niedostatecznego poinformowania opinii publicznej o powadze sytuacji na froncie. Najbardziej poinformowany Józef Piłsudski przeżywał kryzys nadziei, kryzys wiary w to, że. Że jednak uda się zatrzymać bolszewików, bo kilka wcześniejszych planów operacyjnych, które miały zatrzymać ich na Bugu jeszcze, no nie udało się zrealizować. Ten nastrój ulicy, takiego przekonania, że jednak zwyciężymy, że niezależnie od tego, że cofamy się już od tak dawna, na pewno stolicy nie oddamy, odzwierciedlał szef sztabu generalnego, generał Rozładowski, który w sposób niebywały, fenomenalny tchnął taką energią, optymizmem w tych pierwszych dniach sierpnia, zarażając nią swoich podkomendnych i próbując natchnąć nią także samego naczelnika państwa, co się udało. Właściwie Rozładowski opracował ten plan uderzenia znad rzeki Wieprz, który miał od południa uderzyć na tyły nacierającej na Warszawę armii sowieckiej frontu zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego, a jednocześnie Udało się na tyle utrzymać i podnieść jednocześnie morale przede wszystkim Piątej Armii zasłaniającej dostęp do Warszawy od wschodu i od północy, tej armii, którą dowodził generał Władysław Sikorski, że rzeczywiście bolszewikom tym frontalnym atakiem na Warszawę nie udało się przełamać tego oporu i skupiając się na szturmie na stolice Polski, będąc już pewnymi, że już jest właściwie niemal zdobyta Bolszewicy zlekceważyli istotnie te odsłonięte, rozciągnięte na południowej flance frontu zachodniego swoje boki. Te boki właśnie, w które uderzy 15 sierpnia zgrupowanie dowodzone osobiście przez Józefa Piłsudskiego, zadając no istotnie śmiertelny cios w następnych dwóch, trzech dniach frontowi zachodniemu. Sformułowanie bitwa warszawska, którego często używamy, nie wydaje się może najszczęśliwsze, ponieważ bitwa kojarzy nam się ze skupieniem na małym stosunkowo obszarze dużych sił w decydującym zwarciu. Trafniejsze jest określenie operacja warszawska, a więc połączenie działań jednostek wojskowych na bardzo długim, liczącym blisko 200 km odcinku frontu, no bo od Wieprza, od okolic na północ od Radomia aż po płocki Włocławek, bo tam sięgały oddziały sowieckie i tam się toczyły te walki. Wszystko to trzeba było ogarnąć jedną myślą operacyjną, co właśnie w planie operacji warszawskiej zostało zrobione. I tę skomplikowaną bardzo nie partię szachów, bo w szachach przeciwnik czeka na nasz ruch, ale partię błyskawicznej rozgrywki szermierczej, o tak by można powiedzieć tyle, że tutaj szablą były całe oddziały, czołgi, samoloty. W tej rozgrywce no, rzeczywiście okazało się, że strona polska była bez porównania lepiej duchem nastawiona do niej, broniąc swojej stolicy i lepiej przygotowana także pod względem czysto dowódczym, wojskowym. I to razem połączone dało ten wspaniały efekt, jakim było zwycięstwo. Ludomił Rajski, późniejszy generał. Nawalił silnik w moim samolocie wywiadowczym, dwuosobowym, a ponieważ wywiad był bardzo pilny, poleciałem na pożyczonej maszynie myśliwskiej. Od mojego obserwatora wziąłem mapę w ochradniaczu z bardzo grubego celloidu, którą powiesiłem z boku siedzenia. W czasie lotu zauważyłem oddział kawalerii, więc nie mogłem się powstrzymać od przypikowania i posłania im serii z moich podwójnych karabinów maszynowych. Nagle, gdy byłem zupełnie nisko, odczułem uderzenie i ostry ból w nodze. Wyrównałem maszynę, stery i silnik był w porządku. Mogłem wrócić na lotnisko z samolotem osmarowanym krwią. Tam pokazało się, że kula karabinowa trafiła w ten obok wiszący celoidowy mapnik, straciła siłę, ugrzęzła w nodze, skąd mnie ją później w szpitalu wycięli. W ten sposób mapnik uratował mi życie, gdyby go tam nie było, miałbym pewno rozgotany kręgosłup. O, Kluczową rolę odegrał ten słynny manewr Wojska Polskiego skrzydlający Armię Czerwoną, właśnie z nad Wieprza, 16 sierpnia. To jest uważane za jeden z majstersztyków sztuki wojennej. O, Na pewno, choć to manewr stary jak świat, bo w odsłonięty bok przeciwnika, którego wciąga się frontalny atak na część, mniejszą część własnych sił, to już jest manewr wypróbowany no, w sposób najbardziej klasyczny przez Hannibala pod Kannami ponad dwa tysiące lat przed Piłsudskim i mistrzostwo polega nie tyle na samym pomyśle ile na jego precyzyjnym wykonaniu i to wykonanie nie zawiodło. Jednocześnie pomogły, trzeba to powiedzieć, błędy sowieckiego dowództwa. Albowiem Tuchaczewski, czyli dowódca frontu zachodniego, pełen ambicji, bardzo młody, niespełna trzydziestoletni, były kapitan armii carskiej, który zaciągnął się ochoczo do bolszewików. Chciał skupić jak najwięcej sił, by zdobyć Warszawę. Już komisarze polityczni Frontu Zachodniego dopominali się, by sprowadzić jak najwięcej drukarni polowych i zecerów, którzy byliby w stanie drukować w zdobytej Warszawie odezwy już w języku niemieckim. Ta armia miała iść dalej, na zachód, przez trupa Białej Polski do Berlina. No ale do tego Tuchaczewski zdawał sobie sprawę, że potrzebne są mu wzmocnienia i chciał je ściągnąć z frontu południowo-zachodniego, który w tym czasie szturmował Lwów. Komisarzem politycznym frontu południowo-zachodniego był Józef Stalin, a więc no postać o niezwykłym wpływie w całej strukturze państwa sowieckiego, bo był jednym z czterech członków politbiura. I ta siła polityczna Stalina jako komisarza frontu południowo-zachodniego i jego ambicje osobiste Chęć nie tylko zdobycia Lwowa, ale pójścia dalej, jak pisał o tym do Lenina w końcu lipca 2020 roku. Przez Lwów pójdziemy dalej na Budapeszt, na Wiedeń, na Pragę, rozwalimy Rumunię. Użył takiego określenia i rozpoczniemy rewolucję we Włoszech. Stalin liczył, że stanie się zdobywcą całego południa Europy, dlatego nie chciał, bojkotował, sabotował polecenia kierownictwa moskiewskiego, które zaakceptowało prośbę Tuchaczewskiego, by kilka dywizji najsprawniejszych, kawaleryjskich z pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego oddelegować do szturmu na Warszawę. To opóźnienie kilkudniowe, które Stalin no, poniekąd zagwarantował, licząc, że zdobędzie wreszcie w tym czasie Lwów, Opóźnienie spowodowane bohaterską obroną Lwowa. Nie można rozdzielać tych dwóch rzeczy. Pamiętając o bohaterstwie Warszawy i jej obrońców w sierpniu 20 roku, pamiętajmy o bohaterstwie obrońców Lwowa. To wszystko spowodowało, że nie dotarły posiłki do Tucha Czeskiego przed 15 sierpnia i wpływ na wynik operacji warszawskiej na pewno to opóźnienie miało nieocenione. Antoni Szymański Wkraczamy w strefę sowieckich wojsk otaczających Warszawę. Odciągnięto nas wozami do czoła kolumny, której spieszno było kontynuować marsz. Znaleźliśmy się na niedawnych pobojowiskach walk odwrotowych naszych jednostek, które cofały się na przedmoście stolicy. Natrafiliśmy na zwłoki bestialsko pomordowanych naszych rannych, z odciętymi kończynami, wykłutymi oczyma. Wrażenie było tak wstrząsające, że trudno się dziwić rządzy odwetu, jaka opanowała wszystkich. Ale nie było czasu na wzruszenia. Próżnia na tyłach frontu sowieckiego, przez którą pędziliśmy ku północy, zaczęła się zapełniać zrazu mniejszymi, potem coraz to liczniejszymi grupami cofającymi się spod Warszawy ku wschodowi. Czy można powiedzieć już w tym momencie, że młodość przegrała z dojrzałością, czyli Tuchaczewski został pokonany przez kunszt wojenny Józefa Piłsudskiego? Rzeczywiście to starcie nabrało trochę personalnego charakteru we wspomnieniach obu wodzów, bo Tuchaczewski opublikował dzieło już w latach dwudziestych. Starał się przeanalizować przyczyny swojego niepowodzenia. Oczywiście Piłsudski odpowiedział na to swoimi komentarzami i ten obraz, który się wyłania w połowie lat dwudziestych z tej polemiki między Tuchaczewskim a Piłsudskim czy raczej Piłsudskim a Tuchaczewskim Rzeczywiście pozwala wyrobić sobie pewien pogląd na starcie sierpniowe. Tuchaczewski popełnił niewątpliwie jeden bardzo wielki błąd. Błąd wynikający być może rzeczywiście z jego młodości i niedoświadczenia. Z pychy, ambicji, która go zżerała, żeby być zdobywcą Warszawy, jak Paskiewicz w 1831 roku. Żeby pójść dalej i być zdobywcą Europy, w każdym razie tym, który dojdzie do Niemiec przez trupa Białej Polski. Zaniedbał środków ostrożności polegających na systematycznym podciąganiu wraz za jednostkami czołowymi idącymi na czele szturmu, ataku. Tych jednostek, które zabezpieczają środki komunikacji, które pozwalają uzupełnić straty zaopatrzenie. Tuchaczewski wszystko to w dużym stopniu zlekceważył. Miał bardzo rozciągnięte linie. I to właśnie wykorzystał fantastycznie Piłsudski. Wybrał ten optymalny moment. 15 sierpnia, uderzenie przygotowane bardzo solidnie, no bo nie wystarczyło tylko wymyślić, że to będzie dobry moment, ale trzeba było przygotować siłę tego uderzenia. Odciągnąć bardzo poważne zgrupowanie wojskowe, które zamiast zasłaniać Warszawę, co się wydawało najbardziej ważnym zadaniem, zostało przeniesione na południe by stamtąd wyprowadzić ten cios. To było też ryzyko, hazard, bo przecież mógł nie utrzymać Sikorski, Warszawy od północy. Mogli nie utrzymać bohaterscy obrońcy Radzymina, tego zachodniego przedpola stolicy. Stolica mogła paść, nikt tego nie mógł zagwarantować, że uda się wszystkie te elementy planu zrealizować w stu procentach. Plan plus entuzjazm i niezwykłe poświęcenie setek tysięcy ludzi spowodowało, że Tuchaczewski przegrał, że Stalin przegrał, że Lenin przegrał, że bolszewicy przegrali. Wygrała Polska broniąca swojej niepodległości. Wspomniana już Rzeczpospolita pisała, 16 sierpnia o godzinie 9 wieczorem pojawiły się w Warszawie plakaty następującej treści. Obywatele Warszawy, rząd otrzymał wiadomość o zwycięskim pochodzie na flankę wroga atakującego Warszawę. Wojska nasze pod osobistym dowództwem Naczelnego Wodza osiągnęły już linię Garwolin-Żelechów-Parczew. Z północy donoszą o rozbiciu czterech bolszewickich dywizji, na liniach obronnych pod Warszawą zacięte ataki nieprzyjacielskie, krwawo odparte. Ale to nie koniec wojny. Ale to nie koniec wojny. Zaczął się pościg za Tuchaczewskim, bo armia Tuchaczewskiego nie została rozbita w wyniku operacji warszawskiej. Front zachodni, grupujący kilka armii, front zachodni, którym dowodził Tuchaczewski, to prawda, że nie został w całości rozbity, ale straty, jakie poniósł, liczące włącznie z rannymi oraz internowanymi, to jest tymi, którzy uciekli na teren Prus Wschodnich, czyli na teren Niemiec, gdzie zostali rozbrojeni, a następnie wypuszczeni, no niemniej już nie stanowili części siły bojowej armii Tuchaczewskiego. Te straty ogólnie przekroczyły 100 tysięcy ludzi. Blisko połowa tego, czym Tuchaczewski w ogóle dysponował w swoim ataku na Warszawę. A więc jego możliwości dalszego szturmu w kierunku zachodnim zostały w perspektywie kilku tygodni absolutnie złamane. Nie mógł iść dalej na zachód. Ale oczywiście Armia Czerwona liczyła wtedy we wszystkich swoich formacjach od Syberii po front zachodni Tuchaczewskiego. Z wszystkimi jednostkami tyłowymi blisko 4 miliony ludzi, A więc było skąd ściągać uzupełnienia, przywrócić ducha bojowego, szykować się do następnego starcia. Historycy wojskowości zgadzają się, że operacja warszawska no, mniej więcej skończyła się około 25 sierpnia. Wtedy wojska sowieckie na tym odcinku frontu zachodniego zostały wyparte do linii Bugu, wycofywały się dość panicznie. Ale za linią Bugu chciały no, przygotować nową linię kolejnej kontrofensywy. I pozostawało pytanie, czy Polska zgodzi się zostać na linii Bugu i czekać na to, co zrobi dalej Tuchaczewski, co zdecyduje Lenin. Czy też Polska będzie chciała odsunąć dalej to niebezpieczeństwo, które wciąż nad nią wisiało. I tu pojawia się właśnie. Perspektywa następnej, tym razem już naprawdę decydującej bitwy, decydującej nie o losie Warszawy, bo to rozstrzygnęło się w operacji warszawskiej, ale o losie całej wojny. Ta nowa operacja, którą zaczęto planować już w trakcie operacji warszawskiej, będzie nosiła nazwę operacji niemiejskiej i rozegra się dopiero w drugiej połowie września 2020 roku. Przygotowywana przez kilka tygodni w sztabie generalnym zawierała doskonale znów skonstruowany plan okrążenia i zniszczenia głównych sił Frontu Zachodniego, tych już uzupełnionych sił frontu zachodniego wokół rzeki Niemen właśnie. Idziem z tobą, o zwycięstwo, o zwycięstwo, potem krew i mój, Potem krew i mój. Hej, hej, komendancie, miły wozu! Hej, hej, komendancie, miły wozu! Powiedział pan, że Zachód nie doceniał operacji warszawskiej, ale zdaniem zachodniego historyka Edgara Dabernon była to osiemnasta z przełomowych bitew w historii świata. To bardzo dobre miejsce. Wicehrabia Edgar Dabernon został mianowany przez premiera Lloyd George'a, premiera brytyjskiego szefem międzyalianckiej misji, która została wysłana w końcu lipca do Warszawy, by zbadać sytuację na miejscu, czy można jeszcze tej upadającej, beznadziejnej, jak to widział i z góry jakby przekreślał Lloyd George, czy można tej beznadziejnej Polsce jeszcze cokolwiek pomóc. Jak nadzorować jej klęskę, to była w pewnym sensie misja Dabernona. Ponieważ badałem papiery Dabernona w londyńskim archiwum w Q, no cóż, muszę powiedzieć, że niestety ten miły obraz Bitwy Warszawskiej jako 18 decydującej w dziejach świata jest obrazem stworzonym ex post dopiero w książce, którą napisał Dabernon w połowie lat 20. Natomiast donosząc do swojego premiera bezpośrednio z Warszawy w sierpniu 20 roku był niezwykle krytyczny i powiedziałbym niesprawiedliwy często w ocenie polskich wojsk, polskiego wysiłku nie dowierzał w to, że uda się Polakom zatrzymać. Mać bolszewików. Zmienił stopniowo to zdanie i to trzeba mu przyznać. Docenił skalę sukcesu po samym sukcesie. Natomiast w czasie trwania samej bitwy wyrażał przekonanie, że no, należy raczej porzucić sprawę polską, bo Polacy się nie obronią i trzeba zrobić wszystko, by umocnić obronę Zachodu na granicy Niemiec, żeby na Niemczech oprzeć cały system bezpieczeństwa Zachodu. To, co na wschód od Niemiec trudno, przepadło, będzie bolszewickie. Ale oczywiście chętnie pamiętamy raczej to, co opublikował w drugiej połowie lat dwudziestych w tej książce osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata, by podkreślić swoją rolę jako ważnego gracza w tej przełomowej bitwie. No cóż, to są ludzkie słabości. Właśnie, czy tę bitwę wygrał Józef Piłsudski, wódz naczelny? Wspomniałem o ludzkich słabościach. Nikt z nas nie jest od nich wolny. Myślę, że to ego szczególnie mocno gra w przypadku dowódców. Często w sposób uzasadniony. Gdyby bitwa została przegrana, całe odium za klęskę musiałoby spaść na Józefa Piłsudskiego. Skoro tak... To nie możemy przecież powiedzieć, że gdy bitwa została wygrana, najważniejsze laury nie należą się wodzowi naczelnemu. Należą się bezdyskusyjnie. To nie on był autorem planu. Głównym autorem planu zwycięskiej bitwy był szef sztabu generalnego, generał Józef Rozwadowski. W tym sensie jakaś część chwały należy się Rozwadowskiemu, na pewno. Generał Bronisław Regulski, ówczesny oficer sztabu generalnego. Gdy dostałem koncept ołówkowy dla przepisania go na maszynie, widziałem na niej parafy Marszałka Piłsudskiego, generała Rozładowskiego i pułkownika Piskora. Dokument ten, opracowany na podstawie decyzji Marszałka Piłsudskiego przez nasz sztab generalny pod szefostwem generała Rozładowskiego, stał się podstawą Bitwy Warszawskiej. 7 sierpnia rano udałem się na polecenie pułkownika Piskora do generała Bejgan, który również urzędował na placu saskim w sztabie generalnym z poleceniem podania generałowi do wiadomości i naturalnie przetłumaczenia mu na język francuski rozkazu do przegrupowania. Generał wyjgał przyjął do wiadomości treść rozkazu, nie miał żadnych zastrzeżeń, jedynie zwrócił uwagę na konieczność mocnego trzymania wieprza z przedmościami. Piłsudski ten plan wybrał, mógł wybrać inne plany. A więc za wybór planu trzeba oddać należne słowa wdzięczności i szacunku Piłsudskiemu. Bardzo dużą rolę odegrał także generał Władysław Sikorski, który nie jest jakimś szczególnym bohaterem mojego romansu, ale w sierpniu 20 roku rzeczywiście był jednym z najbardziej efektywnych dowódców, co sam Piłsudski przyznawał potem. Determinacja i jednocześnie energia, zmysł taktyczno-operacyjny wykazany przez Sikorskiego w obronie tej najbardziej zagrożonej północno-zachodniej flanki obrony Warszawy, był kapitalny dla statecznego sukcesu. Jest wreszcie symboliczna postać, praktycznie może nie tak ważna, ale symbolicznie ważna. Józef Haller, jako symbol, któremu zawdzięczamy po części przynajmniej ten masowy napływ ochotników, bez którego utrzymanie żednących, słabnących szeregów obrońców Warszawy nie byłoby może tak skuteczne. Jan Bociański. Było nas czterech braci w Wojsku Polskim w owym 1920 roku naturalnie ochotnicy. Tamci już brali udział w Powstaniu Wielkopolskim i biegli dwa razy na odcinek Dwa je służyli w piechocie, jeden w artylerii, a ja uparłem się do kawalerii. Komisja poborowa przekonała mnie, że mało jest koni, że szkolenie dłuższe, więc zgodziłem się na artylerię, gdzie były lepsze szanse na ruchy wydostanie się na front. 214 pułk ochotniczy Wielkopolski, tak się mój pułk nazywał, był dziwnym pułkiem. Poza kilkoma młodzikami byli tam sami weterani z frontu zachodniego. Także pułk właściwie nie potrzebował specjalnego szkolenia. Szczególnie, że działa i inny sprzęt były pochodzenia niemieckiego. Najstarszy kanonier w mojej baterii miał 64 lata, a najmłodszy 12. Żołnierze burczeli, po co to, to szkolenie, szkoda czasu, wysyłajcie nas na front. Mówili inaczej, innymi zwrotami, których tu nie użyję. Poszedł więc pierwszy dywizjon pułku, to jest trzy baterie, każda po sześć dział na front pod Brodniczą. Fala bolszewicka odpływa w panice na wschód, bo już wyszła kontrofensywa polska z nadwiepsza, którą dowodzi sam naczelny wódz Józef Piłsudski. Przypomnijmy, ponad 100 tysięcy ludzi zgłosiło się do szeregów armii ochotniczej i to także miało jakiś swój wpływ w tej bitwie, w tym zwycięstwie. Często publicystyka narodowej demokracji starała się w okresie międzywojennym pomniejszyć zasługi Piłsudskiego w tej bitwie i oczywiście gdyby używała argumentów takich, o których ja tutaj mówiłem, wskazujących na to, że tak wielkie zwycięstwo ma zawsze kilku ojców, to pewnie ta argumentacja byłaby warta rozważenia, ale publicystyka narodowo-demokratyczna wybrała bardzo nietrafnie francuskiego generała Maxima Weyganda, szefa doradców wojskowych francuskich przy sztabie generalnym, jako autora zwycięstwa. Ta nietrafna zupełnie próba obsadzenia Weyganda w roli właściwego zwycięzcy Bitwy Warszawskiej polega na tym, że sam Weigand bardzo uczciwie, honorowo w swoich zarówno deklaracjach składanych tuż po bitwie, jak i w swoich wspomnieniach podkreślał, że on na pewno tej bitwy nie wygrał, że była to zasługa polskiego dowództwa, gdzie dzielił zasługi między Piłsudskiego i Rozwadowskiego przede wszystkim. Generał Maxim Weigand. Au bout kilku quelques jours, le gouvernement polonais me demanda d'organiser avec le chef détat polonaise, le Rozwadowski. W kilka dni po przyjeździe do Polski rząd polski prosił generała, by we współpracy z szefem sztabu rozładowskim zorganizował opór przeciwko nacierającej armii rosyjskiej. Generał przyznaje, że marszałek Piłsudski, ówczesny naczelnik państwa i naczelny wódz, nie był skłonny współpracować z misją. la conception du plan de la bataille de l'état major polonais et moi. Étions d'accord sur les grandes lignes. Mais dans le détail de l'exécution, le plan polonais répondait mieux que le mien aux possibilités de l'armée polonaise et je l'ai adopté. Generał Wijgan oświadcza, że plan bitwy pod Warszawą był planem polskim i że był to plan polskiego sztabu generalnego. Twierdza dalej, że odpowiadał lepiej możliwościom polskim i dlatego generał Wejgan ten plan przyjął. Weygaunt odegrał o tyle może rolę wartą zaznaczenia, że był z kolei symbolem niewielkiego, ale jednak wsparcia, jakiego udzieliła Polsce w tym momencie. Francja wysyłając kilkuset oficerów na front Polski w roli oficerów łącznikowych, co dawało chociaż pozór wrażenia Polakom, że nie są całkiem sami. To jest zbiorowe zwycięstwo setek tysięcy Polaków, którzy nie ulegli panice, ale z determinacją obronili swoją stolicę, obronili swoją niepodległość, obronili przyszłość Polski. Kazimierz Glabisz z oddziału operacyjnego naczelnego dowództwa w Warszawie. Odkomendowany na w po zdobyciu Mińska do Siedlec dla zasilenia miniaturowej kwatery polowej naczelnego wodza przybywający niemal równocześnie z Puław jechał z ówczesnym kapitanem Regulskim sportowym samochodem prowadzonym przez znanego asa automobilowego Biczana. Kawalerska jazda, cudna pogoda, a przede wszystkim liczne ślady klęski bolszewickiej i improwizowane polowania na rozbitków armii rosyjskiej przez miejscową ludność, szukającą ich po lasach i zagajnikach, utkwiły mi żywo w pamięci. Nasz pobyt w Siedlcach, wypełniony gorączkową pracą i kilku wypadami na szybko oddalający się front, nie był długi. Już kilka dni po opracowaniu doniosłego rozkazu operacyjnego z 23 sierpnia, i odrzuceniu czwartej armii bolszewickiej do Prus Wschodnich wróciliśmy do Warszawy. Choć w czasie naszego przebywania w Sielcach nie było w ogóle chyjobowych wieści i nawet wiadomości o fragmentarycznych niepowodzeniach były stosunkowo rzadkie, widzieliśmy nieraz marszałka pochmurnego i niezadowolonego. Gniewało go zwłaszcza, że różne niedociągnięcia czwartej, a jeszcze w większym stopniu pierwszej armii skierowanej przez dowództwo Frontu Północnego niepotrzebnie na prawy brzeg Narwi zmniejszyły rozmiary zwycięstwa i umożliwiły większości 3 i XV Armii Bolszewickiej wymknięcie się z podrzasku. Podkreślał nieraz, że odniesione zwycięstwo było nie tylko jego dziełem, lecz wspaniałym wyczynem zbiorowym i że jeszcze sporo krwi popłynie zanim nasze wschodnie kresy zostaną oswobodzone i dostatecznie zabezpieczone. Oswobodziła je, jak wiadomo, niebawem i głównie tak tzw. bitwa nad Niemnym, rozegrana z nie mniejszym rozmachem, bo żelazna wola jej wodza mnożyła szybkość i wytrzymałość polskiego piechura i konia. Bitwa Niemiecka rozpoczęła się 23 września. Wszyscy są tutaj zgodni, zadecydowała o ostatnim mocnym uderzeniu na armię bolszewicką. Była początkiem myślenia o kształtowaniu polskiej granicy wschodniej. Ale bitwa Niemiecka nazywana jest często zapomnianą bitwą. Z czego to wynika? Myślę, że odpowiedź nie jest trudna do znalezienia. Po pierwsze symbolika i znaczenie duchowe bitwy warszawskiej, czy operacji warszawskiej jest nie do prześcignięcia. Nie tylko przez połączenie daty tej bitwy ze świętem maryjnym, tak ważnym dla polskiej duchowości, ale także ze względu na fakt, że chodziło przecież o obronę serca Polski, o obronę Warszawy, istnienia narodu polskiego. W bitwie niemieckiej stawka była wielka, ale nie aż tak wielka. Tu ważyły się losy kampanii, ostatecznego kształtu zwycięstwa, ale niepodległość Polski nie wydawała się w tym momencie, kiedy wojska polskie stały już nad Niemnem, bezpośrednio zagrożona. Impet, jaki miała Armia Czerwona w połowie sierpnia 20 roku, był już we wrześniu nie do powtórzenia. Pamiętajmy, że był to też czas, kiedy siły... Rosji sowieckiej, mimo iż były tak liczne, jak o tym mówiliśmy, te 4 miliony żołnierzy w Armii Czerwonej, były jednak bardzo mocno nadszarpnięte. W roku 20 umarło w szeregach Armii Czerwonej 220 tysięcy ludzi na choroby zakaźne, głównie tyfus i czerwonkę. To była armia słaba, słaniająca się na nogach. Skutek wycieńczenia słabego zaopatrzenia, dezorganizacji tyłu, słabości państwa sowieckiego. Tamto państwo nie było jeszcze takim molochem, jaki znamy z czasów dojrzałego, w cudzysłowie Stalina, czy czasów superpotęgi, no można tutaj wskazać epokę Breżniewa. To były początki państwa sowieckiego, dlatego we wrześniu 20 roku bolszewików stać było na Zebranie sił na próbę utrzymania frontu, na próbę dotarcia do Bugu z powrotem z siłami Armii Czerwonej, ale pytanie, czy stać ich było na powtórzenie szturmu przez Warszawę na Berlin, wydaje się pytaniem retorycznym. Nie, bolszewicy drugi raz tego samego, co zamierzali jeszcze w lipcu, sierpniu 20 roku, zrobić nie mogli за то, что она свергла власть помистиков и капиталистов. Lenin mówił o tym na trwającej dokładnie w czasie bitwy niemieckiej 22-23 września w Moskwie, dziewiątej konferencji Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików. Lenin mówił, że nie udało się, podsumowywał właściwie już wtedy wyniki wojny z Polską jako operacji przegranej. Stwierdzał, że chciał bagnetem, jak się wyraził, wymacać sytuację w Europie, czy uda się doprowadzić do rewolucji europejskiej. I przyznawał się, że nie udało się, że ten bagnet został przez Polaków odparty. Lenin zresztą w tym przemówieniu, nie tak dawno, dopiero kilkanaście lat temu, ujawnionym przez archiwistów rosyjskich, bardzo ciekawym, bardzo ważnym przemówieniu na owej dziewiątej konferencji RKPB, w sposób sugestywny przedstawił znaczenie operacji warszawskiej, bo sam powiedział... Tu pod Warszawą znajduje się centrum systemu wersalskiego, centrum stabilności całej Europy. Gdyby udało nam się zdobyć to centrum, gdyby nam się udało przełamać opór Polaków, to wtedy załamalibyśmy całą Europę. To Lenin wystawił najlepszą cenzurkę znaczeniu bitwy warszawskiej tej bitwy, której nie docenia się na Zachodzie, o której my czasem nie pamiętamy jak ważna była nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Najlepiej wiedział o tym ten, który tę bitwę przegrał, który przydawał jej największe polityczne znaczenie, to jest Lenin. I on także stwierdzał, że w końcu września możemy myśleć co najwyżej o my bolszewicy, możemy myśleć co najwyżej o wywalczeniu jak najlepszych pozycji do negocjacji pokojowych, które chwilowo zamkną front militarnego starcia z Zachodem, bo musimy zająć się wewnętrzną odbudową, bo inaczej całe państwo się zawali, umrze z głodu, rozsypie. Taka była realna sytuacja, z której Lenin zdawał sobie sprawę. Panie profesorze, z perspektywy dziesiątek lat lubimy zadawać pytania, co by było, gdyby, bo zadajemy je w znanej nam rzeczywistości, ale czasami lubimy wiedzieć, jakie mogłyby być alternatywne scenariusze. Zatem co by było, gdyby Polska przegrała bitwę w 1920 roku? No nie byłoby Polski prawdopodobnie w ogóle po dzień dzisiejszy. Bolszewicy mieli jasno określone plany sowietyzacji tego kraju nad Wisłą. Był już przecież tymczasowy komitet rewolucyjny wsadzony w Białymstoku z Julianem Marchlewskim i Feliksem Dzierżyńskim na czele. Nie byłoby tej tożsamości duchowej, narodowej, którą dziedziczymy po wiekach polskiej historii, polskiej kultury, byłaby jakaś inna tożsamość, byłaby jakaś doszyta głowa do tej fikcyjnej sowieckiej Polski, jaka zostałaby tutaj ustanowiona jako Republika Sowiecka. Zabrakłoby tej swobody ducha, bez której dusi się nasze społeczeństwo, nasz naród. W Bitwie Warszawskiej i wojnie polsko-bolszewickiej mówił profesor Andrzej Nowak, sowietolog. Audycję przygotowała Dorota Truszczak.